Witam Was serdecznie. Nazywam się Artur Ceroński, jestem pastorem Kościoła Chrześcijan Pełnej Ewangelii w Nasielsku i mam dzisiaj ten przywilej, żeby dzielić się z Wami Bożym Słowem. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj poruszyli temat uzdrowienia. Jest to jedna z tych rzeczy, które są bazą dla działania diabła Chciałbym, żebyśmy dzisiaj mogli zrozumieć, czym jest kwintesencja Bożego uzdrowienia. Co to znaczy, że Bóg w swoim Słowie w bardzo jasny, wyraźny sposób określił swoje pragnienia w związku ze zdrowiem fizycznym i psychicznym Jego dzieci. Chciałbym, żebyśmy sięgnęli do Bożego Słowa. Księga Izajasza, 53 rozdział, wersety od 4 do 5. Lecz On, Jezus, bo fragment ten mówi o Jezusie, nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie, a my, a my mniemaliśmy, że jest zraniony przez Boga, zbity i umęczony. Lecz On zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a Jego ranami jesteśmy uleczeni. Wielu religijnych ludzi mówi, że tutaj chodzi o sprawy duchowe. Natomiast Boże Słowo, ono jest ewidentne. Gdy chodzi o sprawy duchowe, to chodzi o sprawy duchowe. Gdy chodzi o sprawy duszy, czyli naszej psychiki, to chodzi o sprawy duszy. Gdy chodzi o sprawy ciała, to chodzi o sprawy ciała. Bóg jest Bogiem porządku. Ponadto Bóg określa, inaczej powiem, e, objawia swoją miłość do człowieka jako całości, do jego ducha, duszy i ciała. Kiedy przyjrzymy się temu, co się stało na krzyżu Golgoty, to zrozumiemy, że tam został odkupiony cały człowiek. Jezus nie umarł tylko na sposób duchowy, czy też psychiczny. Jezus umarł na krzyżu Golgoty. Zupełnie. Jego ciało zostało absolutnie i dokumentnie zamordowane Jezus stał się jedną wielką raną tak mówi nam oryginał dlaczego? abyśmy my mogli wziąć uzdrowienie fizyczne i psychiczne i zaraz spojrzymy na kilka innych fragmentów Bożego Słowa ale żeby nie być gołosłownym i nie, nie opiera się tylko na starym testamencie. Chciałbym, żebyśmy zajrzeli do pierwszego listu Piotra, drugiego rozdziału, 24 wersetu. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, 24 werset, co o Boże mówi. Pierwszy list Piotra. Drugi rozdział, dwudziesty czwarty werset. On, również mowa o Jezusie, grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł, na drzewo. Na czym poniósł Jezus? Grzechy? Na duchu? Na duszy? Nie. Na ciele. Na fizycznym ciele. Abyśmy Obumaruszy grzechom Dla sprawiedliwości Żyli Następuje tutaj potężne duchowe prawo Że Jezus Zostaje zamordowany W ciele Aby każdy człowiek Tutaj na ziemi Chodząc w ciele dalej Po tej ziemi Mógł, miał szansę, miał możliwość Żyć ponad grzechem Zwyciężyć grzech Zdławić grzech, mimo że grzech tym ciałem chciałby szarpać. I ostatni dopisek. Jego sińce uleczyły nas. Jego sińce. Czyli widzimy, że Jezus Chrystus umarł za nasze grzechy i również poniósł konsekwencje tychże grzechów. Powiemy, że zarówno choroba psychiczna, czy też choroba fizyczna jest skutkiem grzechu, czyli odstąpienia człowieka od Boga. Co my możemy powiedzieć na podstawie tych dwóch fragmentów? Otóż to, że uzdrowienie dokonałość? Ja wielokrotnie kiedy nauczam, Mówię ludziom, że Bóg dzisiaj już nikogo nie uzdrawia, ponieważ On wszystkich uzdrowi. Dzisiaj nie oczekujemy na to, aż Bóg zamanifestuje się i zechce kogoś uzdrowić. Dzisiaj możemy wziąć uzdrowienie. Ono jest dla nas dostępne. Kiedy Jezus umierał na krzyżu Golgoty, On powiedział, wykonało się. Tam się wszystko wykonało. Wszelka kara należna nam, ludziom, z uwagi na naszą grzeszność, spadła na Jezusa. Jezus został ukarany dla naszego zbawienia, dla naszego ratunku. Jego ranami zostaliśmy uzdrowieni również, psychicznie i fizycznie. Czyli mamy możliwość sięgnięcia zarówno po zbawienie od grzechów, jak też zbawienie od Chorób psychicznych i chorób fizycznych. Chciałbym, żebyśmy przeczytali kolejne fragmenty Bożego Słowa. Ewangelia Mateusza. Ewangelia Mateusza, 9 rozdział, 9 rozdział, wersety od 21 do 22. Tutaj jest opisana sytuacja kobiety. Pamiętacie, kochani, jak dobrze czytacie Biblię, kobietę, która dotknęła się szaty Jezusa i została uzdrowiona. Mówiła bowiem do siebie, bylebym się tylko dotknęła szaty Jego, a będę uzdrowiona. A Jezus, obróciwszy się, ujrzawszy ją, rzekł, ufaj, córko, wiara Twoja uzdrowiła Cię i od tej chwili niewiasta była uzdrowiona. Tutaj jest greckie słowo, które brzmi sozo. U nas jest przetłumaczone w naszych Bibliach, że została uzdrowiona. Jezus zaś mówi do niej, ufaj córko, wiara Twoja zbawiła Cię. I od tej chwili niewiasta była zbawiona. Wiara Twoja sozo. Wiara Twoja zbawiła Cię. Dlaczego o tym mówię?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 Uzdrowieni. I znowu, greckie słowo zastosowane w oryginalnej wersji mówi sozo. Wszyscy zostali sozo, zbawieni. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że Bóg poprzez słowo zbawienie, poprzez jakby rozkaz zastosowania słowa sozo, Bóg mówi do nas, że... Dla mnie zbawić człowieka to nie tylko jest załatwić mu miejsce w niebie, nie tylko przebaczyć jego grzechy, nie tylko usprawiedliwić go, nie tylko zaakceptować jako Bożego Syna czy też Bożą Córkę, nie tylko oczyścić, nie tylko odkupić, ale też uzdrowić, uwolnić, a nawet wskrzesić o czym zaraz powiem a więc greckie słowo sozo, zbawienie zawiera w sobie przebaczenie grzechów odpuszczenie nam przez Boga usprawiedliwienie nas odkupienie nas z ręki diabła wyzwolenie od przekleństwa uzdrowienie z chorób uwolnienie od demonów a nawet, jak powiedziałem możliwość bycia wskrzeszonym z martwych i to nie w dniu ostatecznym, kiedy będą ludzie wzbudzani z martwych ale tutaj, na ziemi jest wiele przypadków Smith Wigglesworth ponad 20 osób wskrzesił w imieniu Jezusa w tym dwukrotnie swoją żonę Sozo Zbawienie. Zbawienie dane nam na krzyżu Golgoty zapewniło dostęp do tej właśnie mocy. Ja bym chciał, żebyśmy spojrzeli w Ewangelię Łukasza troszeczkę dzisiaj więcej, przedstawię Bożego Słowa, ale zależy mi na tym, abyście zrozumieli, że Bóg bardzo mocno udokumentował w Biblii to, czym naprawdę jest dzieło Golgoty. Ewangelia Łukasza, 8 rozdział wersety od 35 do 36. Ludzie wyszli zobaczyć, co się stało i przyszli do Jezusa i zastali tego człowieka, z którego demony wyszły, przyodzianego i przy zdrowych zmysłach siedzącego u stóp Jezusa i zlękli się. A ci, którzy to widzieli, opowiedzieli im, jak został uzdrowiony ten opętany to jest historia o człowieku, z którego wyszedł legion demonów tak? znamy tą historię Jezus wyrzucił z niego mnóstwo demonów, które weszły w świnie a te świnie rzuciły się ze skały i poginęły i te słowo, znowu SOZO w 36 wersecie Został uzdrowiony ten opętany, czyli zbawiony, czyli widzimy, że w zbawieniu, w tym dziele Golgoty zawiera się również e, uwolnienie człowieka od demonów, czyli uzdrowienie jego psychiki. Wiemy, że demony wpływają na sferę fizyczną człowieka proponując i utrzymując różne choroby w ciele człowieka. Oczywiście nie wszystkie choroby pochodzą od demonów, ale znaczna ich większość jest wpływem demonicznych sił. ale wszelkie również choroby psychiczne. Ja myślę, że większość chorób psychicznych pochodzi od demonów. Mniejszych lub większych. Nie mówimy już o opresjach różnych zewnętrznych. Ale o tym, że... Psychika człowieka, dusza człowieka jest dręczona, jego myśli są dręczone, jego emocje są dręczone, jego decyzje są wypaczane. Widzimy, że jest od tego ratunek, jest sozo, jest uzdrowienie, jest zbawienie. Czytajmy jeszcze w Ewangelii Łukasza, jeśli już tak daleko zaszliśmy, w 8 rozdziale 40. 9, od 49 do 50 wersetu. A Jan odpowiadając rzekł: Mistrzu, widzieliśmy takiego, który w Twoim imieniu wygania demony i zabroniliśmy mu, ponieważ nie chodził z nami. Wtedy Jezus rzekł do niego: Nie zabraniajcie, kto bowiem jest nie jest przeciwko nam, jest z nami. Jezus tutaj mówi jasno i wyraźnie o tym, że e, jest dostępna moc do tego, aby być absolutnie wolnym od, od mocy demonicznej, od wpływu na psychikę człowieka. A więc Bóg nie tylko chce, abyśmy byli wolni od grzechu, ale również uratowani od konsekwencji tego grzechu. Bóg nie tylko chce, abyśmy poszli do nieba, ale Bóg też chce, abyśmy prowadzili tutaj na ziemi e, życie zwycięskie a czyż można powiedzieć, że ktoś prowadzi zwycięskie życie jeśli człowiek ten jest chory na nieuleczalną chorobę? czyż można powiedzieć, że ktoś prowadzi zwycięskie życie jeżeli jego psychika jest non stop torpedowana przez zespoły demoniczne? czy można powiedzieć, że to jest szczęśliwy, pełen życia człowiek? Jezus powiedział, ja przyszedłem, aby owce miały życie i obfitowały czy to jest obfitość? Choroba nie jest obfitością. Choroba nie pochodzi od Boga. Bóg nikogo nie doświadcza chorobami. To są herezje wynikające z duszewnego pojmowania rzeczy. Choroba jest wynikiem działań diabła, który mając możliwość dostępu do człowieka, on wpływa na tego człowieka. I człowiek zaczyna chorować, bo człowiek nie wie, że nie musi. Tak jak wielu ludzi nie wie, że nie musi iść do piekła. Tak wielu innych nie wie, że nie musi chorować. Ludzie nie wiedzą, że mogą być wolni. Wolni! Mój syn ostatnio powiedział, że ktoś tam się wdarł, jak Microsoft na rynek. Ja myślę, że tak, Bóg się wdarł przez Jezusa Chrystusa tutaj na ziemię. Wdarł się w każdą sferę życia człowieka również w sferę zdrowia psychicznego i fizycznego i dał ją dał ją do użytku w Starym Testamencie jest taki fragment że Bóg dał nam krew do użytku na ołtarzu Jezus dał nam swoją krew do użytku jedną z, z, z, jakby z metod używania Golgoty inaczej może nie metod ale jednym ze sposobów przyjmowania z Golgoty jest przyjmowanie e, uzdrowienia ja zawsze przyjmuję od Boga uzdrowienie przyjmuję uzdrowienie od Niego choroba przychodzi a ja ogłaszam fakty z Golgoty jaki skutek? z choroba odchodzi Jak zastosować to w życiu? Ja będę jeszcze e, dużo mówił w różnych innych nauczaniach na temat uzdrowienia, ale chcę, żebyś dzisiaj zapamiętał dwie rzeczy. Jak wziąć swoje uzdrowienie z Golgoty? Przede wszystkim przeczytajmy List do Hebrajczyków 2-3. List do Hebrajczyków, drugi rozdział, trzeci werset. To jakże my ujdziemy cało, jeśli zlekceważymy tak wielkie zbawienie? Co to znaczy zlekceważyć zbawienie, zlekceważyć sozo? Cóż to znaczy zlekceważyć sozo? Ktoś mówi, ja nie lekceważę zbawienia, przyjąłem Jezusa jako swojego zbawiciela. Ja się pytam, dobrze, ale czy przyjąłeś Go też jako swojego lekarza? Halleluja! Ja przyjąłem, a Ty? Czy przyjąłeś Go jako Tego, który Cię uwalnia? Jako swojego uwolniciela? Jako swojego psychiatrę? Przyjąłeś Jezusa jako swojego psychiatrę? Jako swojego psychologa? Jako gastrologa? Innego loga? Przyjąłeś? To jest bardzo ważne. Czy Ty przyjąłeś Jezusa jako swojego lekarza? Bo jeżeli lekceważysz jakąś część tego sozo to ten werset jest do Ciebie że nie ujdziesz cało <śmiech> rozumiesz? to nie znaczy, że do nieba nie wejdziesz tylko to znaczy, że możesz nie skorzystać tu na ziemi z pełnego wymiaru krzyża I jest bardzo dużo takich kalek w kościele które chodzą i jest im źle jest im źle dlaczego? bo zlekceważyli to wielkie sozo to wielkie zbawienie bo przyjęli część, a część nie nie lekceważ. a więc co jest pierwszą rzeczą? nie zlekceważyć zacznij zgłębiać sprawy zbawienia zacznij zgłębiać to co się wydarzyło na krzyżu Golgoty zacznij zgłębiać uzdrowienie poznaj Boga lekarza druga rzecz Ewangelii Marka, 11, 24 Ewangelia Marka, 11 rozdział, 24 werset Jezus mówi Wszystko cokolwiek byście się modlili i prosili tylko wierzcie, że otrzymacie, a spełni się Wam I oryginał mówi do nas tak Tylko wierzcie, że otrzymaliście a spełni się wam, a nawet idzie głębiej i kiedy głębiej jeszcze w to spojrzysz, to tam jest napisane, tylko wierzcie, że przyjęliście, a spełni się wam. Co to znaczy? To znaczy, że my możemy osiągnąć wszystko, co się wydarzyło na krzyżu Golgoty, przez wiarę, ale co to znaczy przez wiarę? To znaczy, że my musimy wierzyć, że już otrzymaliśmy nie, że otrzymamy. Nie, Panie Uzdrów. Ja się nie modlę nigdy, Panie Uzdrów. Ja mówię, dziękuję, że uzdrowiłeś mnie. Dziękuję, że wyzwoliłeś mnie. Dziękuję, że tam na krzyżu Golgoty zostałeś Jezus zraniony i poniosłeś wszelki ból, wszelką, wszelką tragedię, abym ja dzisiaj mógł żyć w zdrowiu psychicznym i fizycznym. Tylko wierzcie, że przyjęliście. A więc jeszcze raz, dwie fundamentalne prawdy. Po pierwsze, nie wolno ci zbagatelizować tego, że Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty rozchorował się wszystkimi chorobami wszechświata. I nie wolno ci przestać wierzyć. A inaczej, nie wolno ci chodzić w niewierze. W to, że ty przyjąłeś to do swojego życia musisz wierzyć, że przyjąłeś musisz uwierzyć, że przyjąłeś a wtedy zacznie to działać będziemy jeszcze nie raz mówić o tych sprawach chciałbym dzisiaj zostawić się przyjacielu z tą prawdą chciałbym teraz również pomodlić się wraz z Tobą o przyjęcie tego objawienia dobry Ojcze ja modlę się w imieniu Jezusa teraz aby każda osoba słuchająca tego przesłania przyjęła je otwartym sercem i pełnią wiary Ojcze ja modlę się aby moc Twojego światła teraz przeniknęła każdego z tych ludzi aby dostrzegli że Ty Jezus Umarłeś nie tylko za nasze grzechy, ale też rozchorowałeś się naszymi chorobami fizycznymi i psychicznymi. Ojcze, ja modlę się, aby wszelkie demoniczne siły, które wpływają na ludzi, aby nie rozumieli tej prostej prawdy, odeszły. Ja w imieniu Jezusa związuję duchy nieme i głuche, które nie pozwalają przyjmować ludziom tej prawdy. Ja związuję też duchy niewiary, które stoją na drodze nieprzyjmowania tej prawdy. W imieniu Jezusa. Amen.